Pan z wami. Is moim. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał, i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą – obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie – chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał: Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia, a Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam Wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na Ziemi, gdy przyjdzie? Oto słowo pańskie. O, Siądźmy. Moi drodzy, jak wspomniałem, chciałbym, aby ta liturgia kościoła, Eucharystia przeprowadziła nas, czy bardziej wprowadziła nas w to wszystko, co będziemy dzisiaj rozważać i przeżywać. I również dajmy się poprowadzić słowu. Pierwsze czytanie z trzeciego listu świętego Jana Apostoła mówi nam o tej potrzebie pomagania głosicielom prawdy. I moglibyśmy powiedzieć no takie zewnętrzne wskazówki, które daje święty Jan, a mianowicie aby zatroszczyć się o tych, którzy przychodzą, którzy idą gdzieś głosić prawdę żeby zatrzymać się, żeby być z nimi, żeby im usłużyć, żeby również dzielić się świadectwem i doświadczeniem. I można by powiedzieć, no na ile nas to dotyczy w czasie tych rekolekcji? Okazuje się, że bardzo mocno nas to dotyczy. Dlatego, dlaczego? Ponieważ my, jako wspólnota Sychar, ci, którzy również formują się w tym warsztacie 12 kroków, świadczymy o prawdzie. Staramy się stawać w prawdzie o samym sobie, czyli przyglądać się tej kondycji, jaką mamy, ale również staramy się dawać prawdzie o tym, co jest dla nas ważne. Czyli nie idziemy za modami tego świata, wiemy, że mody przemijają, ale bardzo mocno staramy się być osadzeni w wartościach, które daje nam Jezus Chrystus. W tych tak zwanych wartościach ewangelicznych. I pomimo tego, że bardzo często możemy przeżywać różnego rodzaju trudności, chociażby związane z przeżywaniem sakramentu małżeństwa, bo tak jak dzieliliście się też tak bardziej gdzieś w kuluarach, przynajmniej tych, z którymi gdzieś tam rozmawiałem, przeżywacie trudne momenty związane ze swoim małżeństwem ale trwacie w wierności sakramentowi. Ja mówię, że wierność sakramentowi jest wiernością Chrystusa. Bo każdy sakrament uobecnia nam żywego i prawdziwego Boga. I czasami są to wielkie trudności, wielkie zmagania, tym bardziej, że również towarzysząc Sycharowi w Chodyszewie, Nieraz słyszę te dzielenia się, kiedy pojawiają się dylematy. Jakie? Bo na przykład kolega, koleżanka zaczyna, powiem tak bardzo mocno, pleść głupoty. I nagle okazuje się, że zamiast mieć to wsparcie, to ja jestem bombardowany, wręcz dokładnie bombardowany przez ludzi, którzy nazywają się chrześcijanami. Bo oni chodzą do kościoła. Co więcej, przystępują do komunii świętej, do spowiedzi. A nagle w tych rozmowach słychać chociażby takie sformułowanie ułóż sobie życie, znajdź sobie kogoś, po co masz być sam. Przecież dzisiaj to jest normalne. I moi drodzy, teraz no właśnie, co wybieram? Czy rzeczywiście trwam, czy daje się zwieść? Czasami to jest bardzo taka trudna próba. I to, co jest bardzo ważne, abyśmy umieli wtedy skierować nas, nasz wzrok na Jezusa. Abyśmy to właśnie u Niego szukali pomocy. I za chwilę przejdziemy do Ewangelii i zobaczymy, w jaki sposób mamy szukać tej pomocy. Ja jeszcze tak chciałbym na sekundę zatrzymać się na tym pierwszym czytaniu, a mianowicie my również gromadzimy się ze swoim doświadczeniem prawdy, lepszym lub gorszym, po to, aby wzmocnić się, po to, aby pobyć ze sobą nawzajem i aby nabrać siły do dalszego świadczenia o prawdzie. A więc bądźmy dla siebie bardzo otwarci, bo nasze historie mogą otwierać innych na wejście w głębszą relację z Panem Bogiem. Bo czasami może być tak, że moja krzywda może mnie tak ściskać. I świadectwo kogoś, świadectwo życia, świadectwo prawdy, świadectwo Ewangelii może spowodować, że ten ścisk zaczyna się rozluźniać. Rzeczywiście widzę, że ktoś daje radę. Że w relacji z Panem Bogiem wszystko jest możliwe. I zaczynam nabierać mocy. Dlatego bądźmy dla siebie hojni. Hojni w tą obecność drugiego człowieka. Moi drodzy, to co też w jakiś sposób motywało, motywowało pierwszych chrześcijan do tego, aby iść i głosić, to potęga wspólnoty, w której doświadczali bardzo mocno obecności żywego Boga. To właśnie bycie we wspólnocie, te pierwsze grupy chrześcijan sprawiały, że otrzymywali siłę, moc, pokrzepienie, szczególnie wtedy, kiedy gromadzili się na łamaniu chleba, wtedy, kiedy wsłuchiwali się w słowo, które zostało im przekazane przez Jezusa Chrystusa, nabierali tej mocy, jak to w dziejach apostolskich mamy napisane, jeden duch i jedno serce ożywiało wszystkich wierzących. I ten duch i to serce przenaglało ich do tego, aby iść na krańce świata i głosić. Pomimo tego, że bardzo szybko rozpoczęły się prześladowania. Pomimo tego, że ten pierwszy Kościół był bardzo mocno tępiony. To właśnie z tych wieków, pierwszych wieków, mamy bardzo dużo męczenników za wiarę. Siła, która płynie z relacji z Chrystusem. I teraz przechodząc do dzisiejszej Ewangelii, popatrzmy się, przepięknie ta Ewangelia wprowadza nas w, to, w ten temat krzywdy i miłości Bożej. Mamy bardzo konkretną sytuację, którą opowiada Jezus, a mianowicie wdowy, która jest w jakiś sposób tam gnębiona. Czyli doświadcza przemocy i moglibyśmy powiedzieć, mogłaby sobie bardzo tak szybciutko wejść w doświadczenie krzywdy. Ja, biedna, straciłam męża, nie mam może jakichś tam możliwości do funkcjonowania i życia. Wtedy emerytur nie było, trzeba było się tam do kogoś podłączyć, żeby rzeczywiście mieć te godziwe gdzieś tam utrzymanie, żeby jakoś funkcjonować i żyć. I nagle ja biedna jestem prześladowana. Popatrzcie. Krzywda jak malowana. I co robi ta wdowa? Ona nie zatrzymuje się na swojej krzywdzie, nie pielęgnuje jej, ale szuka rozwiązania. A więc Idzie do sędziego. Popatrzmy się to, co się zadziewa tutaj, tak, taki można by powiedzieć, pewnego rodzaju pozytywny mechanizm, a mianowicie nie zatrzymuje się na sobie, nie adoruje mojej krzywdy, ale szukam rozwiązania. Szukam człowieka, który jest w stanie mi pomóc. Wie, że jest sędzia, który ma władzę. Ona pewnie też jest świadoma tego, że to jest nieuczciwy sędzia, ale ma świadomość, że on może coś z tym zrobić. I tutaj się takie pojawia pytanie, tak? Po co mam się sam męczyć, jeżeli mogę poprosić o pomoc? I to się tak dzieje, że ona idzie i kołacze. I teraz, no właśnie, znów moglibyśmy powiedzieć, że druga krzywda jak malowana. Dlaczego? Ponieważ on ją odsyła. I co? Idę, proszę, ile to musi mnie kosztować, tak? Bo muszę stanąć w postawie pokory, żeby zapukać i powiedzieć, mam problem. Dzisiaj bardzo często bywa tak, że my nie chcemy mówić, że mam problem, bo chcę pokazać się, jestem mocny. Więc wejście w postawę pokory. Upokorzyć się. Bardziej ukorzyć się. Idę, pukam i proszę. I co? Drzwi zamknięte. Nie wchodzi w krzywdę. Nie pielęgnuje swojej krzywdy. Ale co robi? Idzie drugiego dnia. Puka. Pomóż mi. Ona zdaje sobie sprawę, że nie ma na tyle siły i mocy, aby tej swojej sytuacji zaradzić. Więc znów puka i znów została odesłana. I ona zdaje sobie dalej sprawę, że nie może tego tak zostawić. Że ona nie da rady, ale on da rady. Więc znów puka. I w końcu ten sędzia dochodzi do wniosku, po co mam się z nią męczyć. Załatwię ją raz, dwa, zrobię to, czego ona chce i będę miał ulubionego świętego, czyli święty spokój. Pan Jezus to tak bardzo mocno obrazuje, ukazuje nam, że skoro On tak czyni, to teraz przełóżmy sobie na Pana Boga, który nie jest niesprawiedliwym sędzią, ale jest sprawiedliwym sędzią. I Pan Bóg nie zwleka tak jak ten niesprawiedliwy sędzia, ale jest hojnym dawcą miłości. I teraz, moi drodzy, mamy taką pierwszą bardzo ważną wskazówkę co do przeżywania krzywdy. Pamiętajmy, że kiedy my koncentrujemy się na tej krzywdzie, ja już to wczoraj mówiłem, dzisiaj już troszeczkę zasygnalizowałem, to ta krzywda zaczyna przybierać formę bardzo konkretnego bożka, golema. A jak się pojawi w życiu moim Bożek, to co zaczynam robić? Zaczynam mu oddawać cześć. I mogę mieć dobre intencje. Mogę rzeczywiście szukać sprawiedliwości, ale złe przeżywanie krzywdy zawsze nam ten Bożek przysłoni sprawiedliwość. I nawet jeżeli ta sprawiedliwość będzie gdzieś wyglądała za mojego Bożka, to zawsze będzie to tylko mały ułamek, mała część tej rzeczywistej sprawiedliwości. Dlatego potrzebuje puścić się tego Bożka, aby zobaczyć rzeczywistość taką, jaką jest. I wtedy, moi drodzy, bardzo pomocny jest ten drugi człowiek. Ale to, co jest bardzo ważne, aby szukać człowieka Bożego. Bo my takich doradców, takich na Hopsiub, znajdziemy bardzo dużo. I będą nam proponować najwspanialsze rozwiązania, tylko czy to rozwiązanie przyniesie mi pokój serca. Bo to, co również w Ewangelii mamy napisane, po owocach was poznają. I teraz pytanie, czy rozwiązanie, którym chcę się kierować, przynosi mi pokój serca, czy wewnętrzne rozbicie. Bo czasami wydaje się, że ta droga jest najsłuszniejsza. Bo patrzę na tu i teraz. Ale kiedy popatrzę trochę dalej, to pytanie, czy rzeczywiście to rozwiązanie będzie dobre. Czy ono przyniesie mi satysfakcję? Czy rzeczywiście będę kierował się wartościami ewangelicznymi? Więc, moi drodzy, kiedy już jestem taki zaciśnięty w tej mojej krzywdzie, prośmy Ducha Świętego, aby pokazał nam szerszą perspektywę. Czy za chwilę nie będę się jeszcze bardziej męczył niż dzisiaj. A więc, żeby tą mądrość zdobyć, to jedno, szukam Bożego człowieka, a drugie, klękam przed tym który ma moc. Czyli idę do mojego sprawiedliwego sędziego i pukam. Pukam, aby on wziął mnie w obronę. I co się dzieje? Moja krzywda jest przeniesiona na kogoś, kto tą krzywdę zanurzy w oceanie miłosierdzia. I to nie oznacza, że od razu przestanie boleć. Ale co się zacznie dziać? Zaczynam stawać się wolny. I pomimo tego, że ta krzywda jeszcze będzie bolała, ale czuję w tej krzywdzie całkowitą wolność. Dlaczego? Ponieważ jest zanurzona w miłości. I mam tą szerszą perspektywę. Nie patrzę na rzeczywistość przez Bożka, ale patrzę na ten ocean miłosierdzia, w którym jestem zanurzony dzięki męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Moi, drogi, moi drodzy, zdaję sobie sprawę, że jest to bardzo trudne, szczególnie jak bardzo boli. Ale tutaj znów wchodzi ten element wiary, czy wierzę, że Bóg chce dla mnie dobrze? Czy bardziej spoglądam na Boga jako na Tego, który zostawa, zostawia mnie samemu sobie? I to e, ostatnie pytanie, które Jezus zadaje w dzisiejszej Ewangelii, z którym chciałbym wam, Was zostawić przynajmniej gdzieś tam na jakiś czas, to pytanie jest Chrystusa takie, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Jaka jest moja wiara? Czy Jezus może znaleźć we mnie wiarę? I nie odpowiadajcie od razu. Tak, wierzę. Bo to moje wierze później jest bardzo mocno weryfikowane w moich czynach. Więc żebyśmy nie wydawali niepotrzebnego świadectwa przeciwko sobie. Pobądź z tym pytaniem. Może nawet jak będziesz miał chwilę przyjść tu do kaplicy, spojrzyj na Chrystusa eucharystycznego, czy spojrzyj na Jego krzyż i stań w prawdzie. Czy mam wiarę? Czy rzeczywiście mam w sobie zaufanie, aby moją krzywdę oddać Jezusowi Chrystusowi? A może tak trochę z uśmiechem na twarzy powiemy, Przecież z moją krzywdą jest mi do twarzy. Bo ile mam korzyści. Chociażby to, że przyjaciele, znajomi patrzą, koncentrują się na mnie. Mówią, no, jaki ty jesteś biedny. I już tą uwagę mam. Jaka jest moja wiara? Jak przeżywam moją krzywdę? Czy rzeczywiście Potrafię ją zawierzyć, oddać sprawiedliwemu sędziemu.